Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 kwietnia jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy zbadają sprawę ataku niedźwiedzie na kobietę w wieczadach. Mężczyzna podający się za przyszłego ambasadora w Afryce sądzony w Poznaniu. Anna Seniuk odsłoniła swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi. Jest śledztwo w sprawie podejrzenia nieumyślnego spowodowania śmierci. Chodzi o atak niedźwiedzia na 58-letnią kobietę, do którego doszło wczoraj w miejscowości Płonna w powiecie sanockim w województwie podkarpackim. Ta procedura jest spowodowana wymogiem formalnym, bo informacja pochodzi tylko od jednego źródła, mówi prokurator Izabela Jankowska-Hanus.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 kobiety ma, ma odbyć się Przyszły wtorek. Unijna odpowiedź na kryzys energetyczny na świecie jest mało satysfakcjonująca tak o rozmowach o cenach energii podczas nieformalnego szczytu Rady Europejskiej na Cyprze, powiedział premier Donald Tusk. W ciągu dwóch dni przywódcy unijnych państw dyskutowali o zmieniającej się sytuacji geopolitycznej konfliktach na Bliskim Wschodzie i Ukrainie oraz kryzysie związanym z dostawami surowców energetycznych. Komisja Europejska ma na bieżąco monitorować wydarzenia na Bliskim Wschodzie i stabilność dostaw surowców energetycznych ma też poszukiwać wsparcia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 i twierdził, że nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu sytuacja jest zła. Wśród pomysłów, jakie znalazły się w planie złagodzenia skutków kryzysu energetycznego, pojawiło się stworzenie centrum do monitorowania zarówno cen, jak i produkcji, importu czy rezerw. Z cyfru Agata Król, Polskie Radio. Prokurator z Poznania zażądał dla Filipa S. siedmiu lat więzienia w sprawie dotyczącej tak zwanego fałszywego ambasadora. Mężczyzna podawał się za przyszłego ambasadora w Afryce i obiecywał intratne interesy. Nigdy do nich nie doszło, a poszkodowani stracili nad 4 miliony złotych. Jeden pokrzywdzony, który nie mógł się doczekać zwrotu pieniędzy popełnił samobójstwo. Prokurator Łukasz Trepiński mówił, że oskarżony był cyniczny i bezwzględny.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 Jedna z najwybitniejszych aktorek filmowych i teatralnych odsłoniła swoją gwiazdę na Piotrkowskiej. W dorobku Anny Saniuk jest ponad 60 ról filmowych i serialowych oraz liczne kreacje teatralne i radiowe. Największą popularność przyniosły jej rola Magdy Karwowskiej w serialu 40-latek. Podczas uroczystości odsłonięcia gwiazdy artystka wspominała swoje pierwsze wizyty w Łodzi. Łodzi się spełniają marzenia. Ta Łódź od dawna mi towarzyszy. Oczywiście, kiedy nikogo z państwa nie było na świecie, to ja tu jeździłem z Krakowa. I pierwsze wspomnienie z Łodzią. Uwaga, wysiadać koluszki, bo to było jedyne połączenie z Krakowa przesiadka w koluszkach. Pani Ania jest nadal piękna i młoda i nic się nie zmienia. Zapisany w kalendarzu już specjalnie żeśmy przyszły. To jest moja idolka i największa polska aktorka. Po uroczystości publiczność spotkała się z Anną Saniuk w kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, gdzie zaplanowano też projekcję panien z Wilka. To był Serwis Trójki więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Jutro słonecznie na północy miejscami przerodny opady deszczu, 10 stopni na Wybrzeżu i Kaszubach, 17 w centrum i 21 na południu. Autopromocja Po siedmiu latach doczekaliśmy się ich drugiej płyty i koncertu w Trójce. Myślę sobie, że to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 Program Trzeci Polskiego Radia. Lista Osobista. Smakujemy dzień za dniem dla nas zapisane Niewidzialny anioł stróż Porymował nasze słowa Kieszeń pusta, serce czyste I kłopotów co nie miara Nasza wiara jest jak skała Nasza miłość jest szalona Lecz po co? Ja to wszystko piszę, przecież zanim łysy księżyc jasne słońce się zamieni, wiele może się nic nie wiemy pracujemy bez ustanku budujemy ognie, trwały dom bez lęku, bez ironii choć nie wiemy skąd przychodzi rzeka wartkich zdarzeń i dokąd podąża lecz po co ja to wszystko piszę Przecież zanim łysych się W jasne słońce się zamieni Wiele może się wydarzyć Się do miasta, noc zapada. Czekolada z orzechami za spiriną. zanim byle tyle zdążyć. Zanim bramy pozamyka, stary zegar, wędrowniczek. Ale po co ja to wszystko piszę? Przecież zanim łysych się w słońce się zamieni, wiele, wiele może się wydarzyć. Każdy Dobry wieczór, Stanisławie. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy listę osobistą. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz, Kuba Sojka i Antoni Sojka. Witajcie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Fajnie. Pojutrze tato miałby 67 lat. I dziś przez dwie godziny będziemy robić mu urodziny. Tak się, tak się umówmy. Domyślam się, że w czasie urodzin zawsze było sporo muzyki, bo dzisiaj będzie sporo muzyki. Tak? tak, tak, tak. Dzisiaj będzie bardzo dużo muzyki. W czasie urodzin zawsze było też dużo muzyki, no chyba tak. Chociaż różne te urodziny bywały. No, czasami, czasami były dzisiaj... na odległość, czasami, czasami z bliska. Jak z bliska, to dużo muzyki. Umówmy się, że dzisiaj tak. jest z bliska <laughs> i że słuchamy tego w czwórkę na przykład. No nie miałem pojęcia, że mój ulubiony utwór z płyty zachodniemieckiej RCA w oryginale miał kompletnie inny tekst. To który to? No ten na początku. Aha. Okay. Masz, Antek, znakomitą opowieść o utworze Heaven, który jest za chwilę, więc oddaję ci teraz głos. No? Tak, w ogóle jeszcze raz miło mi wszystkich powitać serdecznie. Mam nadzieję, że ta, te dwie godziny upłyną wam przyjemnie. Popuszczamy trochę muzyki i zaczniemy od... E, bardzo dawna, bo historia tego utworu zaczęła się w e, mniej więcej w 85 roku. Wiem to, bo dzisiaj dostałem taką informację od mamy, że miałem rok, jak się zaczęła e, ta historia i zacząłem chodzić, jak się zaczęła ta historia. To świetna wiadomość, że tak właśnie było. E, mówimy o piosence Heaven, czyli polski tytuł Niebo oczekiwanie nasze. E, piękny utwór. W 85 roku Bob Link, menadżer E, który wówczas już pracował z Manamem i przez Manam e, poznał się z tatą, o którym wcześniej usłyszał. E, pojawił się we Wrocławiu z jakimś zespołem, który reprezentował. Nie, nikt, nikt na razie nie pamięta, jaki to zespół. Może ktoś będzie pamiętał. I e, po spotkaniu z ojcem zapakowali Zbyszka Brysiaka, który ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. <głos> Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj będzie dużo o Zbyszku Brysiaku. Oj, Zap będzie, będzie. Zapakowali Zbyszka Brysiaka Tatę. Każdy z nich dostał taką beczkę, y, którą, y, od, które były, bębna, takie beczki były bębnami kolorowo pomalowane i pojechali do Frankfurtu, gdzie nagrali y, taką pierwszą prawe konanie wersję tej piosenki Heaven. Y, realizatorem nagrania był Piotr Siedlaczek, wspaniały realizator związany z tatą przez w ogóle całe, całe, całe długie lata, nagrywał bardzo ważne płyty, pewnie o tym jeszcze powiemy później. Natomiast on w ogóle jest tutaj producentem tego nagrania, bo to był jakiś taki moment, w którym po prostu to on też wziął na siebie mocno. Trzeba było coś stworzyć, żeby pokazać dalej, żeby później, rok później mogła powstać płyta nagrana już w Anglii, tak zwana płyta RCA. Tak, no, to jest to, to, co teraz polezi, to jest właśnie protoplasta, praprotoplasta y, utworu Heaven, który jest y, na płycie RCA z, 6, z 86. Roku. O tych beczkach, no Zbigi, Zbigi miał y, po prostu, nie miał kąg, tylko miał, dostał dwie beczki po kapuście i zrobił z nich bębny. Po prostu oblek je skórą, pomalował i z tymi wielkimi bekami rzeczywiście wsiedli do pociągu i pojechali do Frankfurtu i nagrali właśnie to. Ale mówił, że miały super brzmienie, bo miały jakąś skórę Włoskami, posłuchajmy nagranie. Drodzy Heaven. słuchacze, to tak będzie. Jeśli ja się nie będę w ogóle odzywał, panowie będą między sobą rozmawiać i e, przypominać sobie różne rzeczy, a ja będę dziś przez dwie godziny po prostu słuchaczem listy osobistej. Nie, no bez przesadu. Mamy dziś taki bardzo umowny podział na utwory wybrane przez Kubę i utwory wybrane przez Antka. Kuba, teraz jest twoja kolej na radioaktywnego. No właśnie, ja y, zawsze, zawsze myśląc o tym, jak, jak tata umarł, mogę tak powiedzieć, jak tata umarł, to zacząłem się zastanawiać, która płyta jest w ogóle moim zdaniem najlepsza. Y, bo zawsze miałem swoje fa swoich faworytów, ale trochę się to y, przewartościowało. Y, no i, bo zawsze, zawsze moje dwie ulubione płyty to była płyta Akustik przede wszystkim i druga to była Radical Graża. Strasznie mi się podobało, jak podoba, jak brzmi, w ogóle świetne numery, tam są genialny pop, ale słuchałem wszystkich i na końcu uznałem, że jednak Radioaktywny to jest moja ulubiona płyta, a najlepszym, moim zdaniem, na, numerem jeden na dziś, to jest utwór Niech całują Cię moje oczy z tej płyty, który i ze względu na wykonanie Niesamowity performance, jeden do jeden po prostu z fortepianem yy, i to jak on śpiewa i to o czym śpiewa po prostu mnie do dziś porusza do głębi. Niesamowicie. I to jest właśnie niech całują ci moje oczy. To teraz najpierw ja coś powiem. Po pierwsze, Kuba, powiedziałeś coś takiego, że na dziś to jest taki utwór. Myślę, że to jest w ogóle klucz, bo nie ma nigdy najlepszej, albo może lepiej powiedzieć bardziej lubionej płyty, bo jutro się to może zmienić, prawda? Albo oczywiście, za, za, oczywiście. Za tydzień, oczywiście. Więc to tak. To, tak, tak to, jest kluczowe. To było związane sensie, tak? z moimi bezpośrednimi emocjami po prostu tak, tak. teraz w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. I zawsze tak jest. A druga rzecz, że dla mnie... Mm, ja się trochę teraz miotam, bo ideałem dla mnie by było, gdyby nie to, że to są perełki muzyczne i trzeba ich po prostu słuchać uważnie, to ja bym zostawił wam otwarte mikrofony, jak się rozmawiacie poza, że tak bym otwartym mikrofonem, bo to są rzeczy równie fascynujące, jak te, które mówicie, mówicie potem. A następny utwór to troszkę ja zasugerowałem, bo to jest koncert, który miałem ogromny zaszczyt 12 lat temu prowadzić, ale opowiedzcie o tym koncercie sami. No właśnie, bo dzisiaj przyszliśmy tutaj tak właśnie rozpocząć uczczenie urodzin taty. Jeszcze chciałem o tym tylko wspomnieć szybciej, że wcześniej, że wydaje mi się, że jeżeli jest jakiś okres, który miałbym wyznaczyć jako ten czas, kiedy bym chciał wspominać tatę i mówić o nim szerzej niż między sobą po prostu światu, to jest właśnie ten okres urodzin, a nie a nie ten okres jego odejścia. Jakoś mi się tak bardziej wydało, że to jest fajniejsze, jakieś bardziej właściwe. I stąd w ogóle to chyba dzisiaj jesteśmy, to chciałem powiedzieć na początek. A po drugie chciałem powiedzieć, że dzisiaj poleci dużo numerów, które wygrzebaliśmy z, z naszych archiwów, bo nagrywaliśmy koncerty taty, ja nagrywałem koncerty taty generalnie od... Kąd zacząłem pracować z tatą, czyli tam początku lat dwutysięcznych takich i już przechodzę do tego, czego posłuchamy teraz, czyli do takiego jubileuszowego koncertu tie Breaku w Częstochowie, który właśnie Piotr prowadził, a podczas tego koncertu wykonywane były również płyty, utwory z takiego zespołu Sfora, takiego nie wiem jak to nazwać. Ta, projektu, taki ta ta ta ta okres segmentu. Y <grym> Tajbrek się chyba rozleciał <grym> <grym> wtedy i, i a tata się tam pojawił i, i zaczęli współpracować i powstał zespół Sfora, który miał bardzo krótkie życie. Ale załapał się na Jarocin na przykład. Są Ale załapał się na Jarocin i, są, i są, są właśnie, jest koncert z Jarocina, który jest chyba zarejestrowany, nie wiem czy w całości, wiem, że dwa numery czy cztery, cztery. numery są zarejestrowane. Ich Chyba kilka numerów było zarejestrowanych w radio. Tak. I w tutaj trzeba też wspomnieć o tym samym zespole Tiebrek który, i to kolejność nie ma żadnego znaczenia, czyli e, składał się z e, m, świetnego gitarzysty Janiny, Janusza Janiny Iwańskiego, składa e, no tak, Tybrek <TI palace> tak. tak. składa, tak. składa się, można byśmy powiedzieć, składa się, no, Antoni Goziuta, Gralaka można byłoby się spierać, kto założył tajbrek. Mateusza Pospieszarskiego <seduj> po żartowałem oczywiście traktowałem oczywiście. istnieją, prawda? To jest tak, tak, tak, tak, tak, tak a Gralak właśnie płytę wydał, dostałem, wczoraj a, a... od niego nie, przedwczoraj no i i Marcin Pospieszalski. Tu na Bemnach gra jeszcze Frank Parker. E, I pojawia się tam też tata, ponieważ tata śpiewał w, właśnie w tym w sforze e, mocnym wokalem. A na początku będzie trochę małej przekomarzanki. Sfora bo... 84. 80... 80... Chyba on sobie wyobrażał, poziom, poziom naszej ilustracji. Tak sprawia, że wszyscy mówimy na raz. To! Dobra, teraz Staszek, proszę. Bo ja chciałem powiedzieć, że jesteśmy właśnie w roku 84, czyli w roku takiej potężnej frustracji. I jest dla nas rok, rokiem orwolowskim właściwie. No i wszystkie te frustracje próbowaliśmy wyrazić. To są te próby z 84 roku. Dobra, teraz rzut. Ja, ja, ja chciałem właściwie to samo powiedzieć także. Czyli Janusz. Janina Iwański ma coś do powiedzenia? Nie, panie kierowniku. Dobrze, gramy następny potwór. Panowie do dziś nie ustalili, kto w zasadzie założył zespół tajemnic. Taką mam moją Jak to Piotr Metz, podobno. To może jest po prostu właśnie tajemnica ich długowieczności. próbują, tego nie może nam odmówić. Z niejakim skutkiem, bo Państwo tutaj są przez te 35 lat. <głosy> Jak wykreować Jarocin Filharmonii, w tym wypadku Częstochowskiej? Właśnie tak. <grymne> Dokładnie tak. No, to nagranie ma taką jakość butlegową, ale jest pełne po prostu. Ale to ty rejestrowałeś. Tak, to ja rejestrowałem to nagranie. Jak realizowałem kon koncerty taty, na ogół je nagrywałem. Te nagrania z koncertów podczas bycia jednocześnie realizatorem, mm, często są, no, mają rozjechane dokument. proporcje. Tak, tak, tak, no, tak one nie, nie są często nie są perfekcyjne, ale większość z tego, co państwo usłyszycie e, dzisiaj i e, usłyszeliście i usłyszycie, to są takie właśnie nagrania z koncertów. E, a teraz będą, będzie ciekawostka z trochę innej okoliczności niż koncert. No tak, ta, ta, ta muzyka, to co leciało teraz to po prostu mam tak w krwi obiegu, bo ja właśnie <laughs> zacząłem grać z tatą y, właśnie w wieku powiedzmy 20 lat, czyli właśnie w okolicach 2001 roku, ale byłem z nim na scenie właściwie odkąd pamiętam, czyli jakby tylko po prostu wtedy wsiadłem za bębny i zacząłem grać, a Właściwie odkąd pamiętam, odkąd w ogóle moja świadomość cokolwiek pamięta, to ten świat tylko, tylko się zmieniał z duchem czasu, z technologią i tak dalej, natomiast scena i zespoły, z którymi grał tata i, i to jak one się zmieniały, I to było takie dla mnie środowisko, w yy, którym się po prostu czułem jak rybka w, w wodzie i ten, te składy się też zmieniały właśnie w bardzo ciekawy sposób były wspaniałe okresy, właśnie te, te, najpierw ten do tego jazzowego osobiście nie pamiętam, yy, ale właśnie powiedzmy tam od yy, pierwszej połowy 80 lat yy, właśnie ta cała transformacja yy, od Tybreku przez tą Anglię po Janinę i potem to, to wszystko, co, co dalej, to jest po prostu niesamowity kalejdoskop yy, z, y, y, zdarzeń, ludzi. Y, Takiej naszej rodziny trochę w ogóle. Y, tak, wielkiej rodziny muzycznej. muzycznej Częstochowsko-Bolszawsko-Śląskiej. Hmm. Y, no i, w, i był taki okres, <coughs> kiedy trafiliśmy do, do Wąchocka, ponieważ w Wąchocku y, mieszkał y, Michał Zduniak, y, perkusista y, awangardowy. Dzięki któremu ja notabene Poszedłem na studia reżyserii dźwięku i w ogóle zacząłem studiować w Katowicach w sumie, bo tak. mnie po prostu namówił i przymusił. Ta współpraca trwała parę lat, aż w końcu Michał y, niestety zachorował i y, krótko potem odszedł od nas również. Y, Wtedy zespół grał na trzech i mieliśmy taki, tak właśnie, to, taki pomysł był <głos> taty, żeby rozszczepić y, perkusję na trzy, na trzech ludzi i wtedy Michał obsługiwał y, te wyższe częstotliwości, I czyli grał na hmm. talerzach i takich właśnie no, wyższych różnych częstotliwości, miał werbelek, high hat i talerze. Tak. Ja grałem podstawowy rytm na basowym bębnie i werblu, no i z Bigi u chóru, na, na różnych... Ale to teraz się tłumacz. No dobra, to później powiesz. No. <głos> na, na, na instrumentach różnej maści perkusyjnych. Co było też bardzo ciekawe. I chyba jakieś nagrania też później może się pojawią. Natomiast teraz właśnie wśród tych nagrań... No i Michał odszedł, ale po jakimś czasie wróciliśmy. W międzyczasie też trochę skład się zmienił. Zmieni się basista... W, wszedł Marcin Lamch i pojawił się też Tomek Jaśkiewicz, yy, czyli gitarzysta Niemena, który jak wiemy wszyscy zagrał sławetne solo w Dziwny jest ten świat. No i on też ruszył z nami na kilka lat w drogę i. Pozdrawiamy tam, wróciliśmy, wróciliśmy na próby do Wąchocka, bo, bo Michał pozostawił wspaniałą pracownię w której też spotykaliśmy się na próby i z jednej z takich prób yy, chcieliśmy puścić numer yy, pod tytułem All About You, który pochodzi chyba z płyty yy, akustik? tak? W ogóle. Yy, dobra, to, nie wiem. Do, Chyba tak. Nie wiem, ale to, to jest nagranie z próby w zupełnie, innym, w zupełnie innym czasie. W 2015 roku dokonane w jakości próbowej. Mała ciekawostka. Dobrze. All About You Szkic trzeci. Cholera, no rozrabiałem. Hotel room, from town to town. Another week on the road. You so far, so far from here. Missing you. I wanna go. No. Dziś w liście osobistej Antoni i Kuba Sojkowie zabierają nas w bardzo piękne miejsca. Gdyby nie oni, pewnie byśmy tam nie byli. Teraz byliśmy w Wąchocku. Teraz byliśmy w Wąchocku. To była bardzo wyjątkowa wersja, bo nigdy nie została później wykonana to był totalny w, takiej, w takiej regowej troszeczkę formule. Taka ciekawostka. Później grana była już zupełnie inaczej. A... Ja wrócę na chwileczkę do tego Kaddafiego, no, bo powiedziałeś, bo powiedziałem, bo teraz może się wytłumaczyć. Otóż Zbyszek Brysiak, który ma dzisiaj urodziny i go serdecznie, serdecznie, po raz kolejny Tak. E, po raz kolejny. Zbyszek miał w pewnym momencie, miał bardzo dużo różnych instrumentów, nawet mówiono, da, no, że ma taki no, latający dywan. Większość instrumentów, które miał, to, to były po prostu instrumenty, które w jakiś sposób stworzył, to znaczy albo z, z, skonstruował, albo znalazł, albo coś. To nie były nigdy instrumenty kupione jak ze sklepu z instrumentami perkusyjnymi, tylko to były specjalnie wyselekcjonowane przedmioty, które miały jakiś dźwięk. Bo, takich, bo takich instrumentów nie było w żadnym sklepie po prostu. Tak, też, o... ale też, też miał taki, taki po prostu taką, nie wiem, zajawkę po prostu, Na żeby, duszę, duszę instrumentów. Że, że, to... że, że, że lubił, nie wiem, gdzieś w jakichś miejscach szperać i, i, i wyciągać ciekawe rzeczy, nie? Czy to był jakiś kawałek żerandola, nie wiem, coś takiego. No i kiedyś miał darabukę, yy, która właśnie. była z jakiegoś metalu. To właśnie była z bardzo fajnego Ale brzmienie metalu. brzmienie darabuki to jest takie typowe, no, dla tureckiej czy jakiejś arabskiej muzyki, bardzo charakterystyczne. Natomiast on odkrył, że jak się yy, gra na korpusie jej, to ma taki bardzo bliski tabli Dźwięk, więc od, rozkręcił w ogóle, zrezygnował z naciągu i <laughs> tylko zlikwidował. Ja tylko ciąg. ja wiem, że nazywaliśmy ten instrument kadaw, tylko właśnie <laughs> się zastanawiam, dlaczego, że on go bił, czy co? Po głowie. <laughs> po po głowie. <laughs> Zostawmy tutaj może wielokropek. No, tak. <laughs> tak. W każdym razie to, było odwrócony, to był odwrócony do góry nogami korpus e, Darabuki który brzmiał niesamowicie oryginalnie i ten instrument został również wykorzystany w kolejnym nagraniu, które państwu puścimy. Otóż jest to sonet 116 z Gdańska, z Filharmonii, z 7 lutego, e, nie pamiętam dokładnie roku, jaki tam był, ale e, 2007, 2007, przepraszam bardzo. Tak. E, I w, e, jest to sonet wykonany w duecie tata Stanisław Sojka i Zbyszek Uchuru Brysiaka. Czyli dwóch jubilatów w tak zasadzie. Jest. 116. Zdrane są w związku z wiernych nieznane. Jeśli to błąd jest, lub jeśli nikt nie miłował, nigdy nie pisałem. A w oryginale tak. Let to Where Jolters when it alteration finds It bends for the remover to remove, oh no It is in ever-fixed mark It looks a tempest and is never shared Every wandering bar, whose words I know, although his hide be taken, if this be error, if this be error, and upon me proved, I never writ nor no man. I'm rosy lips and cheeks Within his bending circles come, lost come Love alters not These brief hours in But it doubts and Even to the edge Of them If this be error And upon me i never reached no man ever loved. Oh, but but they they build the paper the bed they build the dream love that's all. I na końcu. Tak ja bym chciał też, żeby państwo słyszeli, jak oni się podśpiewują i rozmawiają w czasie <głos> utworu. Niestety nie jest to możliwe. <głos> Mógłbym zrobić takie nagranie słabej jakości, jak ty robiłeś w czasie koncertu. was, <głos> butlek z radio. Pomyślał, pomyślałbym nad tym. E, dobra. Lecimy dalej. Następną piosenkę puścimy... E, nie, przepraszam jeszcze raz. No bo e, kiedyś tata napisał piosenkę... E, która miała, z tego co ja pamiętam, to miała być piosenka do filmu, był taki film dla dzieci, Przyjaciele, Przyjaciel Wesołego Diabła. Ta piosenka nie została wykorzystana w tym filmie, natomiast e, tata ją nagrał, tylko właśnie nie pamiętam, ona niekoniecznie była nagrana na studyjnym albumie, e, ale dla mnie jest bardzo ważna, dlatego że ona mówi o relacji między synem i ojcem, no i mam, z nią, mam do niej po prostu bardzo, bardzo osobisty stosunek i rzeczywiście mówi coś takiego bardzo mi bliskiego. Obaj mamy. Obaj mamy oczywiście. No, bo każdy z nas ma z tą piosenką swoje, e, swoje jakieś przeżycia. Teraz też po, po odejściu taty też miałem z dwa takie odsłuchania dosyć świeże tej piosenki i było to dla mnie trudne, takie ciężkie słuchanie tej piosenki. Jakoś bardzo dużo się odezwało e, emocji, co mi powiedziało, że właśnie też mam z tą piosenką coś. Złesny. A teraz rzecz która pochodzi, można powiedzieć, z e, przeprowadzonego przeze mnie w ostatnich w ostatnich latach takiego remanentu czy tej mentalizacji. E, jest taki piękny wiersz, do którego napisałem muzykę. Wiersz napisał Andrzej Stron wiele lat temu, a rzecz jest o tym, że człowiek całe życie jest, mężczyzna całe życie jest ojcem, jeśli ma potomstwo, a potomstwo całe życie jest dzieckiem. Syn jest zawsze synem i bywa nieraz, że jednego drugiemu brakuje złe sny. Śtekły jak dnia. jesteś głodny jak wilk, czujesz, że coś cię omija, że nie kochacie mi. Ładne moje ręce biją w pustki ścianie, uchowali serce, Tak to, to jestem sam przede mną, przede mną, wściekłe nogi dwie Uciekają w ciemność, na to z tym mam złe. W sercu czarną masz ruzę. I krzyczysz, ja się nie, nie, nie dam Lecz no And yeah, no, she's not the same, I'm sorry. pojutrze w niedzielę 26 kwietnia, Stanisław Sojka skończyłby 67 lat. Z tej okazji specjalne wydanie listy osobistej, urodzinowe. Jest tu cały czas z nami, a rozmawiają z nim jego synowie Antoni i Kuba. Po długich próbach ciężkiej selekcji wybrali do dzisiejszego programu 38 utworów. Wiadomo, że nie zagramy nawet połowy z nich, ale już teraz umówiliśmy się, że te piosenki pojawią się w Trójce wszystkie. Zapraszam Państwa na najbliższe wydanie tonacji w Trójki we wtorek, a potem w liście osobistej będziemy mieli miejsce pewnie pod koniec każdego programu tuż przed północą, gdzie kolejne utwory będą się pokazywać, ale przed nami jeszcze za chwilę cała godzina niezwykłych, archiwalnych, niepublikowanych perełek z dorobku Stanisława Sojki. Na przykład Sojka śpiewa Dylana. Ach, nie będę spoilerował wcześniej. Ogłoszenie społeczne. Misiek. Tak? Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Mm. Można nieświadomie zakazić się HCV. Ale jak? Na przykład u kosmetyczki lub Barbera, robiąc tatuaż. A nawet w szpitalu, mm. co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC. A co to jest PBC? Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawontroba.pl. przystanek zdrowawontroba. Nie zglekaj. dowiedz się więcej na www.zdrowawontroba.pl.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 A Bob and Karolina zgodzili się napisać trzecią piosenkę. To już w czwartek, między 6 a 9, w zapraszamy do trójki. Na razie nowość koneser w kanale, dostępna na stronie.